Dokądże, Panie, zapominasz o mnie do końca? Dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie? Dokąd będę układał plany w duszy mojej? Boleść w sercu moim przez dzień? Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie, wejrzyj. I wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój. Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć, by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go. Którzy mnie trapią, będą radzi, jeśli się zachwieje, ale ja ufam, w miłosierdziu Twoim Rozraduje się serce moje W zbawieniu Twoim Będę śpiewał Panu Który mi dał dobra I będę grał w Imieniu Pana Najwyższe Ojczyzna waszą matką wam jest, a nie ma cochą. Taż miła matka dała wam taki pokój, jakiego wiele królestw nie mają, za którym napełniły się komory wasze i rozszerzyły pożytki wasze. One miłując... Sami siebie miłujecie, a nie utracicie. Onej nie życząc i wiary nie dochowując, sami siebie zdradzacie. Miłujecie pożytki swoje jedynkowe, a pospolite burzycie i mnie macie, abyście sobie dobrze czynili i życzyli. Nie tak jest, ale jako Pan rzekł, kto zdrowie swoje miłuje, traci je, a kto je utraca, znajduje je. Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają... Głupi tłomoczki i skrzyneczki swoje opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie, I nie ma, że się sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma i on ze wszystkim, co zebrał, utonąć musi. A gdy swymi skrzynkami i majątnością, którą ma w okręcie pogardzi, a z innymi się do obrony okrętu uda, swego wszystkiego zapomniawszy, dopiero swe wszystko pozyskał i sam zdrowie swe zachował. Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy, gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy. Gdy się o zatrzymanie Jego nie staramy, gdy dla bezpieczności Jego wszystkim, co w domu jest, nie pogardzamy, zatonie i z Nim my sami poginiemy. Chryste Eleison Matko Zbawiciela, Której kaplica bramą nad Wilnem wystrzela, Widoma oczom tłumów w koronie spłomienia, Panno, Której modlitwa śmierć we zdrowie zmienia, Matko łaski, co rany goisz, do mnie złoty, który w niebie stoisz, czysta, bez skazy i prawdziwa całkiem. O Pani Ostrobramska, módl się za Marszałkiem. Módl się za Nim, bo nas żal oniemił. Módl się za Nim, bośmy tuż przy ziemi. Módl się za Nim, myśmy zbrukani i próżni, i zła od dobra, a kłamstwa od prawdy nieróżnim, i oczy ciężkie od łez ku piersią chylą nam głowy. O, módl się za Nim, straż wierna wieżo z kości słoniowej. Kirje Eleison, Chryste Eleison. Chwała świętym Twoim, Panno godna, Miejscom, Częstochowie, Kodniowi, Żyrowicom, Piekarom sławionym cudami, Ale największa chwała Tobie w ostrej bramie w zbroi twej srebrnym i złotym rynsztunku i Wilna i marszałka mocna opiekunko, tobie Czołem bijemy, przed tobą w prochu rozsypani, o, módl się za nim, módl się za nim, siostro nasza najświętsza w stworzeniu, za nim, który schylony w trudzie złowy wypleniał, którego kąsało wszystko, co padalcze, który do dnia ostatniego walczył i brał nad siły, wiedząc, że nad siły bierze. Za Twoim robotnikiem i żołnierzem módl się za nim, gwiazdo zaranna, a nie kłać Twej łasce tamy, błagamy. O matko miłosierdzia, upadających orędowniczko, przyczyń się za nim. Pocieszycielko strapionych, która win nie pamiętasz i odstępstw nie liczysz, przyczyń się za Nim. Ty, Panno Przeczysta, oto, co wiekuiste, przyczyń się za nim. O królowo aniołów, schylona nad żałobą ludzką, królowo apostołów, sieroctwo litosna, królowo. Polska, bądź nam matką i siostrą. Módl się za Marszałkiem Piłsudskim. Kirje Eleison, Chryste Eleison, chwała Tobie i Twoim w Polsce cudownym miejscom. W Częstochowie, Sokalu, Leżajsku, Poczajowie, Łódzku, sławionym cudami. A... Najchwalebniejsza Tobie chwała w ostrej bramie. Matka Boska Częstochowska ubrana perłami cała w złocie i brylantach modli się za nami Aniołowie podtrzymują jej ciężką koronę i jej szaty co jak noc są gwiazdami znaczone Ona Klęczy I swe lice, gdzie są rany krwawe Obracając, gdzie my wszyscy Patrzy na Warszawę O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie I w kościele, i w sklepiku I w pysznej komnacie w ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. Która perły masz od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy które widzisz z nas każdego cudynymi oczami. Matko Boska, Częstochowska, zmiłuj się nad nami. Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu, chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu. Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu i do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu. Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty i od wszystkich zaginionych niechaj przyjdą listy i weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę. Matko Boska Częstochowska Pod Twoją obronę Niechaj druty się rozluźnią Niechaj mury pękną Ponad Polską błogosławiąc Podnieś rękę piękną I od Twego łez pełnego Królowo spojrzenia Niech Ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia. Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną, Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną. Nieraz potop nas zalewał, Krew się rzeką lała, a wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała. I tyś była też mieczami pogańskimi ranną, a wciąż świecisz ponad nami, świętsza panno. I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną i Ty wszystkich nas powrócisz na ojczyzny łono. Jeszcze zagra, zagra hejnał na mariackiej wieży. Będą słyszeć Lwów i Wilno krok naszych żołnierzy. Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie. Zbudujemy zamek większy, Piękniejszy w Warszawie i jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali. Są krajobrazem serca Dłonie pękają nieraz jak wąwozy Którymi się toczy nieokreślony żywioł Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera Gdy nasycone są trudem I widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojnie już idą Dłonie są krajobrazem, gdy pękną, to wtedy w ranach wzbiera fizyczny ból, rwący swobodnie jak strumień, ale człowiek nie myśli o bólu, ból sam jeszcze nie jest wielkością, a swej właściwej wielkości on po prostu nazwać nie umie. To natchnienie w dłoniach nie zostaje. Do kamienistych rdzeni zstępuje przez serce człowieka, które tworzy osobny rdzeń. I od niego rozrasta się w ziemi historia kamieni, a w ludziach ta równowaga, którą miłość osiąga przez gniew. One obie prowadzą człowieka, nie wyczerpują się w ludziach nigdy, nie ustaną w napięciu ramion ani w serca ukrytym geście. A biorą się z siebie wzajemnie, dopełniają się taką dźwignią, która myśli i ruchy zespala w nierozerwalny pierścień. Więc jeśli chcesz trafić z daleka i wejść i w ludziach pozostać, to musisz obie te siły skupić mową nad wyraz prostą. Wówczas nikt cię nie wydrze z człowieka, nie oderwie od niego nigdy. Polsko, jak wszystkie inne, nieprzetłumaczalna Zachodząca w obawy ponad ból Z napiętą skórą na ustach porażonych Polsko Zasłuchana w rezurekcję dzwonów W sens ziemi zaoranej krzyżem Krzyżem wbitym w środek naszego świtu Jak pąk ciepła ciężkim, muskułem oddechu trzymasz ramiona silne, jak wschód słońca. Polsko, chodzę w kieracie jednej myśli, od drzwi do drzwi niespokojnego dnia i nocy. Piętrzy się tęsknota za kropelką śmiechu. Pozwól mi uśmiechać się do ciebie, jak świecę. I nie chcę już nosić szkieła ani laski ociemniałego w czasie rwącej rzeki. Zagrajmy preludium do tańca pegazom, chociażby na własnych palcach, zwiniętych w trąbkę, ale już nie w pięść zaciśniętych, lecz w syntezę. Z zapatrzonej obecności skąpić Tobie, Polsko, grzech. Niech garby nie obsiadają drzew smukłych i czas bardziej wrażliwy niż w klepsydrze niech wyrzeźbi miłość bez lęku. Nie trzeba się bać skał twardych Ale opok Nie trzeba się bać butów ciężkich Nie ma się czego bać, Boże Ten sierpniowy akord Wydłużył twarz O wymiar dotychczas nieznany Biorę pod rękę Polskę Jak żonę tłumaczę Jedź, dam sobie radę Upoluję, ugotuję, jedź I ta noc się skończy Jedź nie płacz, synu. Milczmy. Przemienimy ogień w chleb. Ponad skrzepy ludzkie i straże nocne nie płacz. Ona wróci z krajem oddechu w twoją męską zapalczywość. Synu. Późno. Już dym spalonego dnia. Deska milczy, milczy biurko i frezje. Gromadnie napływa chłód. Żaby z zimną krwią skaczą. Ziemniaki stłoczone ulegają obowiązkom. Odczyny alergiczne ropieją i bardzo drażnią. Łokcie i kolana uginają się jak zwykle w tę samą stronę. Późno i ciemno, jak przed narodzeniem Chrystusa. Zemsta wieczorem mniej pyszna i nie tak wytrwała. Kuca pod latarnią i kaszle, Ostyga z braku środków łatwopalnych. Ziemię jełową budzą poranne zastrzyki, Zakażenia krwi, zapalenia płuc, Porażenia pamięci i wiersza. Sączy się i cieknie jad z tej żmiji. Głowy nie ma, a ogno odrasta, Czarna wstęga zwisa poprzez park. Taki dziwny sen Olbrzym przyszedł, stąd dwie wody Oddechem zamroził Tu podziała się woda głębokich studni. Taki śmieszny i dowcipny Opuszczam ten dzień i ogród. Masa wczorajszego wieczoru Wskoczyła do płytkiego stawu I ponownie rozedrze się Z krzekiem i widzę to W wielkiej nieuwadze snu Stosy łez Rozwieszone jak płachta Bezbronna dziewczynka podaje zimną rękę, boi się wiersza, mowy jak słoma gotowej. Stłoczony w małym skrawku słowa ja, dokonuje rejsu w towarzystwie samotnego Boga, któremu łatwiej, bo w trzech osobach. Maratony zakrętów, bagaże z wiosen i jesieni. W chłodzie naważonych piw, w gorączce trzykrotnego zapierania się, w porankach liżących stopy, w wieczorach parujących modlitwą, tracę niebo z roztargnionym okiem, niebo podkute nadzieją. Dzień zamyka już noc. Drgający pejzaż w cieniu porannej mgły, u stóp życiodajna łąka, mokra od nadziei i łez. Biegnę po wilgotnej trawie, rytm ziemi w moich stopach. Biegną konie przez wieki, tętno serca mego i mojej wiary. Ten blask przebudzenia, oczy otwarte, serce drżące.